Czołem wolna amerykanka dwójeczka, przegląd e, zeszytów i komiksików ogólnie po raz drugi. W następnym odcinku zajmiemy się zielonymi latarniami, bo jednak trochę... trzeba się do tego bardziej przygotować. Tak, i... Trochę brakuje dzisiaj też czasu. Tak, ale... tro, trochę też brakuje czasu przy nagrywaniu, ale dzisiaj powiemy sobie o Dear Justice League, powiemy sobie o The Plot z wydawnictwa Vault i powiemy sobie o Sandman Mystery Theater. Tak. tak jest. Komiks, o którym długo, długo Andrzej planował tak coś się w końcu powiedzieć. przeczytam Królewską Kodno i powiemy coś Kiedy, o Grendelu. Kiedyś w końcu, no. Ale to nie teraz oczywiście. Tak jest. Zaczniemy od The Plot, który jest z wydawnictwa Volt. Wydawnictwa, o którym ja w zasadzie niewiele wiedziałem jak dotąd. Mhm. Oprócz, tego, że, oprócz tego, że byłem świadomy tego, iż istnieją. A tak. ten tytuł ukaże się we wrześniu, zbiera dość pozytywne recenzje. Dziękujemy za udostępnienie pierwszego numeru Deplot do recenzji mhm. i mamy tutaj bardzo dużo twórców. Tak, scenarzystami jest duet Tim Daniel, znany z takiego komiksu między innymi jak Enormas natomiast towarzyszy mu Michael Moreci, którego ja bardzo lubię i szanuję od kiedy przeczytałem jego Rose Limit, wydane przez wydawnik Swoim Iż. To jest Science fiction, które jest inteligentne i bardzo polecam. Nie, nie, że latają i się strzelają laserami, tylko naprawdę cholernie inteligentny, fajny, fajny komiks. Roche jak Karaluch? Roche. To jest, to jest granica Rocha To jest taki termin fizyczny I no, okay, okay, no generalnie stra, Bardzo fajna, mądra rzecz Natomiast rysunki w The Plot Wykonał Joshua Hickson Którego też kojarzę z komiksu Shanghai Red, też wydany przez Image Ma, Posiadam ba, bardzo fajny Rysunkowo i tutaj też Możemy chyba to od razu powiedzieć, że całkiem fajnie się sprawił w tym horrorze. O, niesamowicie. Natomiast o czym jest ten sama komiks? Sama okładka już jest dobra, tak uh -huh. sobie pozwolę jeszcze, jeszcze wtrącić. Um, sam komiks jest o, a, jak to horror, o tajemniczym domostwu. Zaczyna się typowo. Za, za, zaczyna się typowo, a później, znaczy, mm, typowo nie znaczy, że źle w żadnym wypadku no, oczywiście, nie? Jak najbardziej. Klimat, klimat bardzo, bardzo fajnie wprowadzają. Mamy tutaj Zarys mniej więcej tego jak Pewnej rodziny I dwóch braci Z czego jeden nie odbiera telefonów Innemu bratu się to nie podoba I ciężko też coś powiedzieć Jeszcze ja sobie bardzo... tak pozwolę wtrącić Jest okładka B, która nawiązuje do Swamphinga Bardzo fajnie bardzo, bardzo fajnie no, Bardzo ładno no. Aha. Więc obie okładki są super Mhm a to by, no a to by, tak nie skończyłem mówić o czym jest. No i jest też o tym, że najpierw trzeba coś dać, żeby coś dostać. To jest jakby motto, które wydaje mi się, że będzie się przewijało przez, przez większość tego komiksu. Mm, to by jak się początek podobał. W sensie wiesz, po pierwszych kilku stronach tak byś dostał preview, a nie cały zeszyt, to, to sięgnąłbyś dalej? To po, po, po, po takim preview szczerze mówiąc raczej nie. Bo mi się to wydawało takie o, kolejny horror tam no, straszy jakiś potwór coś tam dysfunkcyjna rodzina wiedzieliśmy to wszystko milion razy mhm. ale po przeczytaniu całości już uważam zupełnie inaczej bo, bo, bo jak wiesz ja nie, nie jestem osobą która y, kupi komiks z powodu ładnych rysuneczków jeżeli scenariusz się wydaje oh, oh, Tak se natomiast lubię komiksy które mają fajny scenariusz a niekoniecznie są pięknie narysowane Więc po takim preview bym raczej, raczej zruszył ramionami. Na szczęście przeczytało się całość. No, na, na szczęście, na szczęście dostaliśmy całość. Hmm. Fajne jest też to, że na łamach jednego zeszytu udało się zawiązać tyle rzeczy, e, na które później będzie można odpowiadać, niż robić to przez nie wiadomo ile e, czasu e, i marnować, wiesz, sześć zeszytów na wprowadzenie to jest... A to, jest um, już, to jest już sporo, no? no, natomiast co innego, jak wiesz, wprowadzasz, coś rozwijasz i wprowadzasz kolejne, nie? Natomiast jak niektóre komiksy potrafią właściwie cały czas się rozwijać i zanudzić się tym tak naprawdę, mm -hmm. bo nic znaczy wprowadzać, nie rozwijać i bo, bo nic, nic, nic większego się tutaj nie dzieje, tutaj wiesz, rysunkowo utrzymanie jakby tego klimatu w pewnym momencie jak pojawiają się te bardziej horrorowe mm -hmm. rzeczy, to jest też tak o. No. Ten, ta scena. Ta scena z mniej więcej siódmej, ósmej strony to było takie łoo, kozak, fajnie, ładnie wygląda, ładnie wygląda. I, I to co mi się podoba to jest. no mniej więcej powtórzę to, co powiedziałeś, że podoba mi się to, że dużo rzeczy w tym pierwszym zeszycie zawiązano, przedstawiono tych bohaterów tak, że już dużo o nich wiemy, a nie, że jak często się zdarza właśnie w różnych komiksach, że trzeba pięć zeszytów, żeby ktoś, żeby o, o jakimś bohaterze coś mniej więcej powiedzieć. Cliffhanger na samym końcu jest taki dość ciekawy i jestem jak najbardziej zainteresowany kolejnymi numerami tego, tej, tej serii, aczkolwiek na zasadzie jakby to powiedzieć, 2 na trzy, już wyjaśniam o co chodzi Bo jest tak, że są rzeczy, które mi się spodobają po pierwszym zeszycie I od razu podejmuję decyzję o, dalszych, o kupowaniu dalszych zeszytów mhm. Jest rzecz, która spodoba mi się po pierwszym zeszycie Ale na zasadzie takiej, że sprawdzę drugą rzecz I wtedy ewentualnie pomyślę, czy, czy dalej to zbierać i jest drugą rzecz, czyli dr dr dr dr Drugi numer, tak, mm -hmm. drugi numer. I jest te ten trzeci punkcik, ostatnio najczęściej przeze mnie korzystany. Przeczytałem pierwszy zeszyt. Spoko, kupię trade'a. Mm -hmm. I deplot y jest u mnie na potencjalnej liście trade'owej już w chwili obecnej po tym pierwszym zeszycie. No, rozumiem to jak, jak, na jak najbardziej. Ale mm, fajnie, że kolejne wydawnictwo mm, wchodzi w takie rzeczy mm -hmm. i że stawia na dobrych twórców, ale nie są to też takie nazwiska, nazwiska, nie wiadomo co, nie? Bo oczywiście, że możesz zapłacić jakiemuś, znaczy nie, czy Jimowili możesz zapłacić, czy jakiegoś kontraktu nie ma zabójczego, e, ale po co? E, jeśli są... Się, że możesz mu zapłacić, ale i tak cię nie stać. Tak, no albo możesz zapłacić Vanhamowi i nie dostać. <śmiech> też, też istnieje taka opcja. Natomiast fajna sprawa, zwróćcie uwagę, jak będzie wychodziło we wrześniu, bo zapowiada się całkiem, całkiem ciekawa. Tak, ciekawe, historia. ciekawe jest to, że na stronie jest od razu pokazane, że daty wydania ośmiu kolejnych numerów. Więc, <śmiech> więc, czyżby więc nie ciekaw, było opsów? Jestem ciekaw, czy właśnie będzie tylko 8 numerów, czy, czy to jest miniseria, bo tutaj akurat nie jestem w stanie tego powiedzieć. Po okładce nie widać, żeby to była miniseria. Zobaczymy, zobaczymy. Cena okładkowa zapewne coś około 4 dolarów. Jeśli chodzi o zeszyty amerykańskie, taka cena ostatnio najbardziej standardowa. Polecamy te pozytywne recenzje, które widzi się tu i ówdzie. Są jak najbardziej zasłużone naszym zdaniem i myślę, że możemy przejść dalej. Coś dalej, coś też w horrorowych klimatach, prawda? Mm, Czy Tak nie za bardzo. Thrillerowych, bym powiedział, to, to jest jednak mocno ta wersja Sandmana, jest mocno osadzona um, w rzeczywistości. Mianowicie Sandman Mystery Theatre. Tutaj mam księgę pierwszą, czyli ten taki zbiór wydany przez Vertigo. On kosztował 30 dolarów. Seria napisana przez Mata Wagnera, zilustrowana przez Gaia Davisa, Johna Watkisa i R.J. Taylora. David Hornung kolory, kolory, John Costanza liternictwo i Gavin Wilson robił okładeczkę. I jeśli Sandmana kojarzycie tylko i wyłącznie z um, tworem Nila Gaimana, to to nie jest ten Sandman. E, to jest Właśnie Sandman, który Ja, ja był... przez długi czas myślałem, że to jest ten Sandman. To on był też... Że w... to jest jakaś postać z Sandmana, która ma... On był w JSA. Serii. No potem się tego dowiedziałem. <śmiech> e, jest to detektyw, który mm, nosi maskę gazową i ma specjalny pistolet, który możecie kojarzyć z, ze starych bajek takich jak były rozpylacze, trucizny na robaki i tak dalej. Nie? Z, z tym po poziomym pojemnikiem e, niżej później jest to oczywiście normalny pistolet, ale e, Sandman tu oczywiście odnosi się bezpośrednio do tego, że ten proszek usypia inny. I e, jeśli brakuje wam e, w Batmanie tego, czego nam brakuje, czyli tych historii detektywistycznych, to Sandman to nadrabia. I, tylko ten oczywiście Mystery Theater, bo, bo są to naprawdę, naprawdę fajne kryminały o, o kimś, kto e, właściwie jak kogoś nie uśpi, to może mieć problem, no bo nie jest w żadnym, w żadnym wypadku niepokonany, nie posiada jakiejś e, supermocy. Bardzo ciekawe historie e, robione na trochę takich w takich palpowych klimatach rysunki się dość no dość różnią od siebie ale to jest mm, no może dla niektórych będzie nie do przeskoczenia, ale jeśli zaczęliście czytać sobie wydawanego w Polsce starego Hellblazera, to myślę, że się odnajdziecie, bo tam też z rysunkami było różnie różniście na początku albo Doom Patrol, nie, no, Doom Patrol chyba jest lepszym przykładem mhm w sensie to, to nie jest współczesny komiks, więc w żadnym wypadku nie spodziewajcie się, że będzie wyglądał e, tak jak to, to co teraz, teraz wychodzi. Ym, bardzo fajny zbiór jest też tutaj wprowadzenie e, do tego, kim jest ta postać i tak dalej, i tak dalej. Parę tomów tego wyszło, muszę sprawdzić dokładnie e, ile. E, na końcu mamy z dodatków chyba tylko tak, tylko okładki, no ale te okładki same z siebie były były zawsze, zawsze super. No, okładka tego tomu, który ty masz w ręku jest, jest kozak. A to, że mhm. z drugiej strony, z tyłu, też jest, też jest kozak. Więc same kozaki, tak mhm. naprawdę. Y nie, ma, nie ma się co zastanawiać, bo to bardzo dobra lektura, bardzo fajne kryminały. Fajnie, jakby kiedyś wyszło w Polsce, ale trochę w to. No, to jest... Trochę w to Czy, czy, to, czy to, to się przewinęło przez Vertigo? Jaki, przez jakiś czas swojego istnienia? Aha, je, jest. To naszych, jest Vertigo. Jest naszych Vertigo. Nie, bo mój, że postać z JSA, no to tak... A tak, ale to w Vertigo. Mhm. No spoko, no to, no to jest jakaś szansa, prawda, że, że coś... Się... Jest fajnie, że w ogóle DC zaczęło to wydawać, mhm. no tych ładnych parę lat temu w tych takich powiększonych edycjach jak możecie też tak Deathstroke'a kupić chyba no, Teen Titans Wolfmana, znaczy no Green jest... Arrow którego Krzyśkowi zamknęli, nie, nie zamknęli wyszedł? Zbierałeś takiego Green Arrow, Green Lantern chyba? Tak, tak, znaczy zbierałem Green Arrow'a Mike'a Grella a okay. w tych takich tomach i to, to były raczej zwykłe tomy, tylko że nie, nie wszystkie jeszcze kupię. Natomiast co, polecamy, tak? I tak jak najbardziej. Ja, ja trzymam kciuki, a mi się wydaje, że to jest jakaś szansa wydać to w Polsce, z, chociażby ze względu na, na Sandbana w tytule można złapać frajrza. <grym> <grym> <grym> Ale bardzo dobry komiks sam z siebie, no i a Matt Wagner też. Jak się zrób to. No i co, i trzymamy się dalej wydawnictwa DC, które jak najbardziej lubimy. Ja jednak coś dla dzieci zdecydowanie. Ponieważ mam w rękach pierwszą rzecz, którą kupiłem z DC Zoom z tego imprintu, na który bardzo mocno liczyłem jest to Dear Justice League autorstwa Michaela North, Northropa on jest debiutantem jeśli chodzi o komiksy, sprawdziłem to sobie natomiast ma na koncie parę książek, które według New York Times'a były bestsellerowe ale ostatnio jak nie ma na okładce New York Times bestseller to, to, to mi się wydaje, że ten komiks nigdy się nie ukazał. Na czym polega Dear Justice League? Mamy po prostu opowieść o Lidze Sprawiedliwości, która oprócz tego, że tłucze z Woli, tutaj w przypadku tego komiksu są to jakieś tam zielone jaszurgi z kosmosu. Wciąż mamy to, wciąż mamy wątek dla dzieci, więc tutaj krwi nie znajdziecie. No i gdy już tam nat natłuką z Wolą, to przyjeżdżają do swoich siedzib i odpowiadają na maile. No i y Dear Justice League opowiada o... To jest, to jest y, komiks podzielony na, raz, dwa, trzy, cztery, dziewięć, y, dziewięć, rozdziałów, za każdym razem inny członek Ligi Sprawiedliwości odpowiada na jakiegoś maila i jest to komiks, który jest niesamowicie zabawny. Y, to co jest y, fajne, tutaj y, patrzę też na ciebie Andrzeju, y, zilustrowane przez Gustavo Duarte, kojarzysz? Ko kojarzysz, Pewnie tylko kojarzę? o tym nie wiesz on, on zilustrował tego bizarro Który parę lat temu się A tego fajnego, co jechał do bizarro states Tak, do dokładnie Kanady. Z, z, ja, z Jimmy Molsenem byli kumplami No to, to jest właśnie ten sam rysownik tutaj. Wspaniale i, i, I rysunkowo jest inaczej niż tam Bo ten Bizarro był taki znacznie bardziej kreskówkowy Tutaj jest troszeczkę inaczej Ale na przykład zobacz sobie tą no, czarną motę jaki, jaki... Wspaniały, co on, za talerz na głowie On, on, on jest piękny w tym pomiksie, Więc rysunkowo jest super Natomiast jeśli chodzi o historyki, to powiem tak, że e, Takim jedynym małym minusem Dear i League jak dla mnie jest to, że Najlepsza historia jest na samym początku tomu ale reszta jest też naprawdę bardzo fajna, bo i ta o Supermanie, gdy odpowiada na pytanie, czy, kto, czy, czy kiedyś w życiu coś zawalił i jest historia o tym, jak, jak faktycznie zawalił pewne rzeczy, jest, jest bardzo śmieszna. Jest, o, rozdział o Aquamanie polega na tym, że on odpowiada na maila, czy śmierdzi jak ryba. I jest, jest tu zabawne, na przykład rozdział o Green Lanternie, którym tutaj jest Simon Bass. On odpowiada z kolei na maila o tym, o, o modzie. I to jest, jest tutaj też taka jedna fajna, fajna rzecz. Jego nowy kostium, który jest bardziej trendy. No, no i oczywiście historia o Batmanie, która musi się w pewien sposób wyróżniać. Tutaj taki mały spoilerek. Mega cudowna scena, bo wszyscy odpisują na maile. A Batman bierze kartkę i odpisuje listownie. I to, I to jest te, też kozak. No generalnie pośmiałem się. Bardzo fajna, sympatyczna rzecz, którą no gdybym miał y, dzieci w odpowiednim wieku, to bym rzucał tym komiksem w nich i powiedział, jak nie, czy, jak nie przeczytacie, to nie wyjdziecie już nigdy z domu. Czy coś w ten deseń. Bardzo polecam. Rysunkowo super. Scenariuszowo też bardzo fajnie. Na końcu mamy krótką zapowiedź dwóch innych komiksów, mianowicie Dear Villains, która będzie kontynuacją naturalną Dear Glasses League, oraz e, kolejny, kolejny komiks, który już sobie zamówiłem, Superman of Smallville, Art Baltazar i Franco, czyli twórcy, oh. twórcy najlepszego e, komiksu z tak. tytanami na świecie. I to. Itty Bitty Hellboy. O, też też było super. No więc tutaj ten, ten komiks też mam już zamówiony tak samo jak sobie zamówiłem o tym Swamp Boyu, że jakoś tak, bo to też wyglądało dla mnie fajnie. Na razie This is Zoom bardzo dobre wrażenie na mnie sprawiło na dzień dobry i mam nadzieję, że będzie dalej. Z tego co słyszałem, na przykład ten komiks Teen Titans Raven, mega dobre recenzje zbiera o Merze też bardzo, bardzo ciepło się wypowiada, no więc jest nadzieja, że jest to dobry, dobry pomysł w rękach DC i mam nadzieję, że tego nie spieszam. Jak Animal też było. Jak natomiast... Animal się słabo sprzedawało, a tutaj jest, jest, tu do... bardzo dobrze tu jest dobra sprzedaż. No, no to, to fajnie. i to, to jest chyba też coś, co ma potencjał, żeby wyjść po polsku, nie? Prędzej no. niż Sandman, no. Mystery Theater. No, no, wszystko w rękach Egmontu, no. Dokładnie, dokładnie. Ja, ja trzymam kciuki. Aha, jeszcze tutaj dopowiem, bo cena okładkowa to jest 10 dolarów, to jest od razu wydane... To nie jest wydanie zbiorcze, to jest oryginal grafik novel, to nigdy nie wychodziło w zeszytach. Cena okładkowa 10 dolarów i tro, to, to, to, troszeczkę się zdziwiłem, jak to wyjąłem z paczki, ponieważ jest to format kieszonkowy. No ale. Niczym... ale to też chyba jest taki standardowy wymiar pozycji dla dzieci, nie że są trochę niższe niż te takie. To jest europejskie. Mhm. E A. Ten. Więc wydaje mi się, że też to łatwiej, łatwiej jest odróżnić mm. od e, reszty, nie? Tak. Niemniej wciąż Dear Justice League polecam, bo bardzo fajne i mam nadzieję, że te kolejne rzeczy z Zoom i Ink, które już sobie zamówiłem, okażą, okażą się równie dobre. No i co, i na dzisiaj będzie wszystko. Następnym razem, jak czas pozwoli, to już ogarniemy ty, tych lany Green Lanternów. Ja też muszę coś doczytać też przy okazji. <śmiech> y I dziękujemy za uwagę. No i jesteśmy w kontakcie czołem.